Jego łaska może podtrzymać najsłabszego. Jego moc może uwolnić zmęczonego i kuszonego. Oto teraz dzień przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia.